Witam wszystkich przed mikrofonem Darek, podcast Radio 9 Lubin, audycja o numerze 102. Dzisiaj w podcaście już za chwilę stała pozycja audycji, czyli wiadomości z kraju i ze świata, tuż po nich ciekawa rozmowa dotycząca energii jądrowej, a po niej oczywiście rokowa dziewiątka. Zapraszam wszystkich do słuchania. I światu grozi epidemia świńskiej grypy. Na razie choroba zbiera żniwo w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Jeśli wirus zmutuje i będzie mógł przenosić się z człowieka na człowieka, może rozprzestrzenić się na inne obszary. Jak twierdzą eksperci, nowy wirus może być niezwykle groźny. Nowa mutacja wirusa zabiła już 68 osób w Meksyku. Podejrzanych o zarażenie się przekracza 1000. W USA jak na razie zanotowano jedynie 8 przypadków zachorowań. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało już specjalny komunikat w tej sprawie. Pewna cierpiąca na migrenę mieszkanka Szwajcarii poprosiła o urlop swojego szefa, gdyż jak twierdziła ma konieczność przebywania w ciemnym pomieszczeniu, nie może też przez jakiś czas korzystać z komputera. Niespodziewanie jednak dostała także wymówienie z pracy. Pracodawcy bowiem nie spodobało się, że korzystała w trakcie owego wolnego dnia z Facebooka. Kobieta tłumaczy, że z tego serwisu społecznościowego skorzystała używając swojego telefonu komórkowego leżąc w łóżku. Ponadto zarzuciła pracodawcy szpiegowanie. Skomputeryzowana Estonia. Władze w Tallinie oświadczyły, iż do roku 2015 zapewnią wszystkim przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w Estonii dostęp do super szybkiego szerokopasmowego internetu. Koszt projektu wynosi około pół miliarda dolarów i wymaga stworzenia linii światłowodowej o długości 6600 km. Dzięki temu każdy estończyk będzie miał do dyspozycji łącze o imponującej prędkości 100 megabitów na sekundę. Korea Północna rozpoczęła wzbogacanie prętów paliwa nuklearnego materiału. Tak przetworzony nadaje się do produkcji broni atomowej. Przypomnijmy, że w roku 2006 Korea Północna przeprowadziła próbę atomową. To obecnie najbardziej odizolowany od reszty świata kraj na naszym globie. Nieczynne szyby kopalniane były problemem, teraz mogą stać się szansą na rozwój regionu. Od najbliższej soboty grota UFO stanie się nową atrakcją turystyczną w nieczynnej kopalni uranu w Kowarach. Gmina Bolków chciałaby udostępnić latem zwiedzającym 100-metrowy fragment podziemnego chodnika. We wnętrzu góry ma znajdować się 7 hal, w których przed wojną produkowano broń. Jeśli uda się odkopać wszystkie, to powstanie tam trasa turystyczna. Nowa pilotażowa klasa kształcąca techników górników i hutników powstanie od września w zespole szkół im. Jana Wyrzykowskiego w Głogowie. Nowością jest ten pierwszy kierunek, bo wcześniej w latach 90. hutnictwo było nauczane w Głogowie. Utworzenie obu kierunków wynika z rosnącego zainteresowania tymi zawodami. Obecnie starostwo głogowskie rozmawia z zarządem KGHM w sprawie praktyk zawodowych. Do tej pory młodzież z Głogowa, która chce pracować w kopalni albo w Hucie, by zdobyć wykształcenie zawodowe w tym kierunku, dojeżdża do szkoły w Lubinie. Nie ma porozumienia w sprawie płac w KGHM. Propozycja zarządu wypłata 2000 zł premii została odrzucona. Chcecie dać nam 2000 to dobrze, ale to zbyt mało, abyśmy wycofali się ze sporu, komentuje portalowi WNPL. Propozycja zarządu poseł lewicy Ryszard Zbrzyzny od lat związany z miedziowym potentatem. Szefowie KGHM zaproponowali związkowcom jednorazową wypłatę w wysokości 2000 zł. Zgodzili się także na wzrost z 3 do 5% stawki na pracowniczy program. Program emerytalny. Więcej na ten temat przeczytacie w portalu elubin.pl Sobotę 9 maja o godzinie 9:00 swoje podwoje otworzy Galeria marena w Lubinie przy ulicy Sikorskiego. Z okazji wielkiego otwarcia zaplanowano koncert, który odbędzie się na lubińskich głoniach. 130 sklepów, 5 salki nowych 20 par ruchomych schodów 7 przeszklonych wind szklane balustrady, industrialny i nowoczesny charakter a to wszystko na sześciu kondygnacjach ogromnego budynku w którego wnętrzu zaparkujemy także samochód do wnętrza zapraszać też będą dwa ogromne telebimy, największe w Polsce które są obecnie testowane ekipa podcastu miała okazję odwiedzić budynek Kopromaryny w minionym tygodniu, kilka najciekawszych fotografii postaramy się udostępnić już wkrótce na stronie www radio 9 lubinblogspotcom Już wkrótce rusza nowy polski podcast Radio Travel Podcast to nowy projekt Radia 9 Lubin. Audycje Radio Travel będą dostępne pod adresem www.radiomyślniktravel.com kropka blogspot.com już wkrótce. Premiera planowana jest na 1 maja tego roku. Tymczasem już od kilku dni dzięki nowej stronie www.radio9lubin.blogspot.com nasi słuchacze mogą komentować nasze audycje. To jedna z nowych funkcji na naszej nowej stronie. Zapraszamy więc do dodawania komentarzy do naszych podcastów. To wszystko w tym wydaniu wiadomości podcastu Radio 9 Lubina. Już za chwilę ciekawa rozmowa dotycząca energii jądrowej, a po niej rokowa dziewiątka. Witam serdecznie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Łukasz Lubiński z podcastu EITJ. Łukaszu nagrywasz podcast o nazwie EITJ, co oznacza energetyka i technika jądrowa. Jakie tematy poruszasz w swoich audycjach? Od energii jądrowej po właśnie technikę. Teraz skupiam się cały czas na elektrowniach jądrowych, żeby wyjaśnić zasadę działania i, i, i sprzymierzyć ludziom tą, tą, tą całą ideę. Jednak energetyka, nie tylko. Technika także, był jeden odcinek o LHC, na różne tematy techniczne takie właśnie związane z techniką jądrową. Od jakiego czasu w internecie pojawiają się właśnie audycje Twojego podcastu? Fu, podcast ukazuje się dokładnie rzecz biorąc od tego roku, od lutego bodajże. Pierwszy odcinek był na początku lutego nagrany, więc, więc to jest dosyć młody podcast. Skąd zainteresowanie tematyką energii i techniki jądrowej? No generalnie skąd zainteresowanie? Prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji, kiedy będzie trzeba się opowiedzieć, czy jestem za, czy jestem przeciw budowie elektrowni jądrowej. Niestety, jak zauważyłem w sieci, brak jest rzetelnych informacji o, o tak wielkim przedsięwzięciu, bo jednak to będzie dosyć duże przedsięwzięcie na skalę polską. Chciałem w sumie to jakoś usystematyzować i powiedzieć kilka słów o tym, o tym co może być i, i jakie ewentualne skutki Takiego przedsięwzięcia. Czy elektrownie jądrowe sprzyjają ochronie środowiska, czy też nie? Jakie jest Twoje spojrzenie na ten temat? No elektrownie jądrowe jak najbardziej. To są jedyne źródła konwencjonalne energii, które nie emitują dwutlenku węgla do atmosfery. Jak wiemy, dwutlenku węgla to jest no, niestety jeden z gazów cieplarnianych, który podnosi temperaturę naszej Ziemi i więc energia jądrowa jak najbardziej sprzyja ochronie środowiska. Wspomniałeś o emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W mediach dużo mówi się na temat y, tak zwanych limitów. Możesz coś więcej na ten temat? No to wiesz, to jest temat rzeka, tak naprawdę. Generalnie Polska, e, Polska ma teraz obcięte limity y, emisji dwutlenku węgla, z tego względu, że emitowała mniej niż mogła. I z tego względu Unia Europejska trochę podcięła nam skrzydła i, i, i obcięła nam limity, bo tak naprawdę to dla Polski była korzyść, bo sprzedawała te niewykorzystane limity. No Niestety mamy teraz mniej tego. Wracając jeszcze do Twojego podcastu, powiedz w jakich odstępach czasu i pod jakim adresem można znaleźć Twoje audycje. Osobiście przesłuchałem kilku i są naprawdę ciekawe. A no, dziękuję Ci, Darku. Generalnie podcast nie jest tylko dla tych, którzy się interesują tematyką, bo tak jak mówiłem, w Polsce trzeba będzie zagłosować. A no, informacji jest mało i to jest, sądzę, taki, taki przekaz bardzo no, rzetelny i, i, i konstruktywny. Chociaż jestem za, ale też niektóre organizacje pozarządowe tutaj przywołuję w podcaście. No i ich stanowisko także. Podcast ukazuje się, odcinki ukazują się co tydzień we wtorek wieczorem, no a adres to jest www.eitj.info. Wracając do tematu, skoro mowa o energii jądrowej, czy takie przedsięwzięcia są opłacalne? No generalnie energetyka jądrowa jest bardzo opłacalnym e, źródłem e, energii w Polsce, bo tak naprawdę jeden jest mój odcinek, który się nazywa OZEAEJ. No taki zbiór liter, który może nic nie oznaczać. Niemniej jednak jest to porównanie odnawialnych źródeł energii z energetyką jądrową. No i widać, że energetyka jądrowa jest najtańszą energią dostępną, która, która może być w ogóle w, w tym kontekście. Fakt, faktem może ktoś mi zarzucić, że energetyka jądrowa jest konwencjonalnym źródłem energii. Niemniej jednak jest znacznie tańsza niż. niż odnawialne źródła energii. W porównaniu z konwencjonalnym źródłem, jakim jest również typowy takie, typowe nasze elektrownie, które są opalane węglem, no to to już jest w ogóle koszt naprawdę znacznie niższy, bo wyprodukowanie energii z elektrowni jądrowej to jest około 4 eurocenty za kilowatogodzinę, bo w takich jednostkach podaje się, się energię, jeżeli chodzi o ekonomię. A jakiś przykład, jak do tego się mają inne źródła energii? I jeżeli chodzi na przykład o to, to energię wiatrową, gdzie w Polsce, w Polsce uważa się, że to jest jedna z najlepszych możliwych form uzyskania energii, no to generalnie trzeba było postawić około, około 2000 wiatraków, które miałyby moc 2,5 MW, a koszt takiej energii to jest około 20 eurocentów za kilowatogodzinę, co w przeliczeniu na jedną rodzinę powodowałby wzrost rocznego, rocznych opłat za, za energię około 2000 zł. Mamy więc pogląd na koszty produkcji energii z tych źródeł, o których mówiliśmy. A jaki byłby koszt zbudowania elektrowni atomowej? Czy byłby on duży? No wiesz, koszt tutaj generalnie jest dosyć wysoki, tak naprawdę. Bo trzeba liczyć to, że reaktory są dosyć drogie, no i same paliwo. Jeżeli chodzi o finanse, no w cyfrach Ci nie podam, ile to kosztuje. Niemniej jednak koszt wybudowania, no to jest naprawdę duży koszt, aczkolwiek w pierwszych latach wyszlibyśmy prawdopodobnie na zero, a w następnych latach używalności już tej elektrowni, no by były te same zyski tak naprawdę. Podsumowując Łukaszu, jesteś za czy przeciwko budowie elektrowni atomowych w Polsce? No, ja jestem jak najbardziej za. W swoich odcinkach w podcaście także, także przekonuję do tej energii. W komentarzach, jak widać, część osób już powoli też się przekonuje do tej energii. Mam nadzieję, że więcej osób się przekona i, i w końcu w Polsce powstanie ta wymarzona elektrownia jądrowa. Przejdźmy może do ciebie kilka słów o tobie. Ty nazywasz się Łukasz Lubiński. Nazwisko tak jakby od Lubina, a z Lubina wcale nie pochodzisz, prawda? No to prawda, nie pochodzę. Pochodzę z Pomorza, ze Starogardu Gdańskiego. Mieści na 50 km na, na południe od Gdańska tak naprawdę. No, mieści na około 50 tysięcy mieszkańców miasto, a nazwisko faktycznie lubiński. Dziękuję Ci Łukaszu za dzisiejszą rozmowę w mojej audycji. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Radio 9 Lubin. A ja tylko przypomnę, że moim i Waszym gościem dzisiaj był Łukasz Lubiński z podcastu EITJ Energetyka i Technika Jądrowa, a już w tej chwili zapraszam na dalszą część podcastu numer 102, czyli Rokową Dziewiątkę. miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com Podcast Energetyka i Technika Jądrowa Co Cotygodniowa dawka atomów w Twoim domu. Pamiętaj, eitj.info Jedyny podcast o atomowej tematyce w Polsce. Obywatelów. I obywatelko. W obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowe kawiareńka. Papa kafe. special edition Radio 9 Lubin Podcast Rock9 Rokowa Dziewiątka Zapraszają Łukasz i Darek Drugi odcinek sezon trzeci Rokowa Dziewiątka Witają Was Łukasz i Darek Łukasz dzisiaj podpadł i ma się teraz okazję zrehabilitować, bo musiał się nauczyć, co dzisiaj puścimy. A dzisiejszym gościem w, w, w odcinka będzie? Dzisiejszym gościem odcinka będzie Grupa Krak i pierwszy utwór to będzie Foresight. Żartowałem, nie podpadł, nie podpadł, ale posłuchajmy tego utworu. a dress seemed like for me my love mm -hmm. up to myself I trust in the person Effects on me, my love Hey, you all don't even think that I could eat And you all just don't know how glorious can be Prepare a celebration for me the trophy for you, you will always care for me, I will always care for you. me, my love. I, you, always try to complicate what's right. I knew, see, the riders fight until the end for right. Prepare a celebration for me. get a trophy for you, you will always care for me, I will always care for you. że utwory do dzisiejszej rokowej dziewiątki, tak jak utwory do ostatnich rokowych dziewiątek pochodzą z serwisu Jamendo. Przed nami taka ładna kartka, pocztóweczka, która przyszła z Nowego Jorku. Pozdrawia nas jeden z, między innymi z naszych słuchaczy. Romek, więc pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas nie tylko w Polsce zapraszamy też do dodawania komentarzy a można te komentarze dodać na stronie www.radio9lubin.blogspot.com e, Łukaszu, słuchamy grupy KRAK a no tak, słuchamy grupy KRAK teraz spuścimy utwór e, Empire Servants nie wiem, czy to dobrze wymówiłem do końca wydaje mi się, że tak e. Co mogę powiedzieć o tym zespole? Tak z pierwszego wrażenia w sumie. To tyle, że zahaczają o jakiś gotyk. mają jakiś ten mroczny swój klimat. Troszkę są za głośni dla mnie. To może zabrzmieć trochę Tego śmiesznie. musisz wiedzieć najwięcej o tej grupie, bo zwykle godzinami przesłuchujesz i zapoznajesz się z tym, co później puszczamy. Tak, ale... <laughs> Nie wiem, co wywołuje ten twój yy, śmiech. Może dlatego, że ta godzina przerodziła się tak naprawdę w kilka chwil, bo, bo jakoś tak tą grupę wybraliśmy impulsywnie. No dość impulsywnie. Była głośna, na co mieliśmy ochotę w sumie, bo ostatnio trochę zmulamy. No i mamy nadzieję, że już wkrótce pogoda pozwoli nam na wyjście z mikrofonem w glen. No właśnie, ja, ja miałem nadzieję po prostu, że teraz w kwietniu już wyciągnę cię plener, ale niestety wczoraj zaczęło padać u nas i chyba w całej Polsce. A w czwartek, a dzisiaj jest 23 dzień kwietnia, więc niestety, jak sami wiecie, pogoda raczej nie napawa do jakichś spacerów. No dokładnie. Dzisiaj po prostu nie miało tak być. No ale cóż, teraz zmierzmy się jeszcze raz z wykonawcą KRAK i utwór Empire Servants. Posłuchajmy. Salad. You keep doing the same thing, Just fucking things that hurts you And the vomit tape they... Ci od roka to zwykle popijają... Co, Łukaszu? Bo to ty jesteś specjalista od tego roka tutaj. No oczywiście ciepłe mleko z krakersami. A my mamy kawę. <śmiech> tu troszeczkę może odbiega o od tego... Ale właśnie, no dlaczego by nie, prawda? Mała czarna, czarna, rok i kolor czarny. Jakoś tam się fajnie tak zbierają. Słuchamy grupy Krak z serwisu Rokowa dziewiątka oczywiście. No taka... Może ja jestem rokowiec, ale chyba trochę za miękki, bo ja nienawidzę czarnej kawy. Ogólnie nie jestem fanem kawy. Dlatego Kawa... prosiłeś o dodanie mleka. Dokładnie. Tak jak mówiłem, lubimy ciepłe mleko. Nie jesteśmy tacy straszni i źli. Nie straszymy staruszek przy kościele. Lubimy czasem posłuchać spokojniejszej muzyki. A to dziwne, że mówię to przy zespole, który w sumie gra... Mniej spokojnie. Mniej spokojnie niż przez ostatnich parę miesięcy to, co puszczaliśmy... Hmm. Hmm. Uh. Utwór kolejny, który usłyszą nasi słuchacze, i my, oczywiście, to utwór, który nosi tytuł? Który nosi tytuł Alien. Tak, a propos tego, że wielu rokowców się alienuje. <laughs> Zajrzyjcie do słownika wyrazów obcych, jeżeli nie wiecie o czym mówimy. Utwór o tytule Alien. You think I feel depressed? You say I've lost my consciousness Keep saying I can't assimilate your sheet. Arrogance fills my skin. Violence defies my breath. I'm imploding within. I can't remain. No z tym ciepłym mlekiem to trochę przesadziłem. Ja tam wolę zimne mleko akurat. Kozie mleko? Nie, akurat krowie mleko od naszej polskiej muczki. Nie mm. takiej fioletowo-białej, tylko czarno-białej, tak? Tak, Takie tak takiej czarno-białej muczki. Mm, made in Poland? Oczywiście Czyli made in Poland. Czyli promujemy polskie produkty. W tym miesiącu nie wyszło do końca tak, jak chcieliśmy. Na przyszły miesiąc postaram się namówić paru znajomych, żeby żeby popisali się swoimi umiejętnościami w grze na gitarze. Nie wiem, jak wam się to spodoba, bo nie będzie tym razem pseudo profesjonalnego przynajmniej zespołu. Ale na razie nie zapeszajmy. Po prostu mamy taką nadzieję, jeżeli nie za miesiąc w kolejnej rokowej dziewiątce, to postaramy no to się bynajmniej na by w lecie, jeszcze w tym sezonie rokowej dziewiątki, coś takiego zaprezentować. Mamy nadzieję, że to będzie już audycja powiedzmy, plenerowa. No, oczywiście, a tymczasem borym lasem puścimy Pain Provider. Mi ciekawie. Secrets feeding all of us. Pain provider, cosmic liar. A pain provider, cosmic liar. Takim dziwnym dźwiękiem kończymy ten odcinek rokowej dziewiątki. Tak, ostatni utwór trochę bardziej elektroniczny niż gotycki. No i myślę, że to dobry sposób na zakończenie drugiego odcinka trzeciego sezonu rokowej dziewiątki. I mamy nadzieję, że zgodnie z planem spotkamy się z Wami za miesiąc, a już wkrótce rozpoczną się wakacje więc na pewno będą też jak w ubiegłym roku audycje plenerowe, wakacyjne, o których już mówiliśmy. Przypominamy także, żeby dodawać komentarze, a komentarze możecie dodawać na stronie internetowej o adresie www.radio9lubin.blogspot.com Tam też będziecie mogli zobaczyć w, po pewnym czasie już nasze zdjęcia z plenerowych imprez. Do usłyszenia, cześć! Do usłyszenia!